Jeden z drugim skrzat, matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest, ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza, życie to krótki sen. Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.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 Nic straconego, to jest powtórka programu. Przy Słowie Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Kiedy myślimy o poprawności językowej, to do głowy przychodzą nam raczej skojarzenia związane z ortografią czy interpunkcją. Ale przecież to nie wszystko. Bardzo ważna jest także poprawność ortofoniczna, czyli wymawianiowa i to pierwsze dziś słowo, które dość trudno wymówić. I właśnie o kulturze żywego słowa porozmawiamy w dzisiejszej audycji Przysłowie. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Tarsa, lektor radiowy, telewizyjny i filmowy, a także popularyzator wiedzy o poprawnej wymowie, który prowadzi konto na Instagramie Film z Lektorem. Jego głos mogą Państwo usłyszeć także w grach, animacjach oraz systemach obsługi klienta. Cześć, dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, cześć Mateuszu. Pomyślałem sobie, że nie mogłeś obrać innej drogi zawodowej, bo twoje imię i nazwisko Piotr Tarsa już pokazuje, że ta zbitka rytyry, ry, tak właściwie jest. nie, czekaj, tyryty ty tak. jest tak trudna do wymówienia, że od dziecka musiały się nauczyć wyraźnej wymowy. Czy tak właśnie jest? Tak jest, od razu trening Tarsa, tak, tak, twardo brzmiące. A skąd ta pasja do, do żywego języka? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja bym powiedział, że najpierw pojawiła się pasja do głosu i do nagrywania swojego głosu, ponieważ no, nie jestem najmłodszy, nie jestem najstarszy, mam 27 lat. Natomiast jeszcze pamiętam w dzieciństwie czasy nagrywania swojego głosu na kasety po prostu. Mm -hmm. Kasety, które mieliśmy takie radio, gdzie wkładało się kasetę, można było ją przewinąć ołówkiem. Co starsi, tym bardziej ode mnie, no to to pamiętają. I bardzo lubiłem nagrywać swój głos na takie radyjko. Podobało mi się to po prostu. Nie tyle, że podobała mi się może moja tylko hmm. sama, y, sam proces tego, że możesz nagrać i usłyszeć się za chwilę. Później tam z pierwszymi komputerami, możliwościami troszkę większymi, nagrywania na jakieś tanie mikrofony z marketu, to się po prostu rozwijało. W międzyczasie cały czas jakieś audycje radiowe, które gdzieś przewijały się w mieszkaniu między innymi też z radiowej trójki, y, dawały mi po prostu, zaszczepiały mi tego bakcyla we mnie. Y, I chyba tak to się zaczęło, a ta poprawność językowa Myślę, że jest to po prostu kwestia czasu, rozwijania tej pasji. Bardziej, gdy zauważyłem, że może ta pasja przerodzić się w coś profesjonalnego, że mogę dostawać za to pieniądze, nagrywać. Uświadomiłem sobie, że muszę wejść, wejść na wyższy poziom, muszę bardziej się w to zagłębić, ponieważ nie mam wykształcenia stricte humanistycznego, mm -hmm. więc musiałem nadrabiać wszystkie te lata, gdy obierałem inną z dróg. I to pozostało do dzisiaj. Dzielę po prostu swoją pasję na co dzień, każdego dnia z moją pracą i język polski jest czymś, w czym na pewno śmiało mogę powiedzieć wśród tylu autorytetów, które siedziały przy tym stole, że jestem małym żuczkiem, natomiast jest to coś, co mnie kręci, lubię to poznawać i sprawia mi to naprawdę niesamowitą frajdę, gdy, szczególnie wtedy, gdy dowiaduję się czegoś o słowie, które na przykład używałem na co dzień, ale na przykład w złym znaczeniu. Mhm. Albo o pochodzeniu słowa, dlatego też tutaj ukłon w twoją stronę i twojej poniedziałkowej poradni językowej. Gdy poznaję słowo, które jest ze mną na co dzień i dowiaduję się o jego pochodzeniu. Na przykład mhm. często niespodziewanym. To, jest to dzielimy super wspólną sprawa. pasję, bardzo tak. mnie to cieszy. Wróćmy jeszcze na chwilę do głosu, bo właśnie powiedziałeś o tym, że może nie było w twoim centrum zainteresowania, to jak brzmisz, tylko że w ogóle możesz się nagrać. Ale to tak. często nam towarzyszy. Kiedy słyszymy swój głos, to myślimy, o nie, proszę to wyłączyć. To, <głos> to ja tak brzmię. brzmię prawda? <głos> tak. Czy ty teraz, kiedy słuchasz swojego głosu, to już masz tak, że jesteś z niego zadowolony? Czy może jednak masz jeszcze jakieś opory przed słuchaniem samego siebie? Zdecydowanie nie i uważam, śmieję się często z tego, że moją zaletą i wadą jest perfekcjonizm. Ja mam tak, że zawsze, gdy słyszę swoje nagranie, myślę, że nie wiem, czy będę odsłuchiwał tej naszej rozmowy. bo chyba, żeby <głos> pozostała w mojej pamięci pozytywnej. Ja mam zawsze tak, że kiedy coś już powiem, zwłaszcza może nie w reklamie, bo gdy nagrywam reklamy albo filmy, tam staram się, żeby to, co trafia na emisję, było maksymalnie dobre. Czyli wybieramy tego najlepszego dubla. Nie zawsze ja mam na to wpływ. Mhm. Ale oczywiście no, mogę śmiało powiedzieć, że to, za co odpowiadam już dla klienta, jest maksymalnie dobre, co mogłem osiągnąć w danym dniu. Natomiast na co dzień często mam tak, że gdy słyszę jakieś swoje nagranie, to mam takie albo na przykład, ale miałem tutaj zatkany nos, hmm. ale na przykład tutaj coś inaczej zinterpretowałem. Albo czasami w ostatnim czasie staram się to wyplenić, dlatego, że ja bardzo dużą uwagę przykuwałem, poświęcałem akcentom. Mm. E, I można z tym pewnie, wiesz, przesadzić. Kiedy już wiesz dużo o tych akcentach i wiesz, kiedy one powinny być, a kiedy nie, to masz tak, tak. że popadasz w taką, no może nie paranoję, ale w taki perfekcjonizm nadmierny, który ci może utrudniać mm. funkcjonowanie na co dzień. Więc też zdarza mi się to właśnie tak zauważyć, że tutaj źle akcent postawiłem mm. na przykład. E, więc. Moja taka hiperfiksacja, znowu coś mamy wspólnego, na punkcie akcentu doprowadziła do tego, że ja zacząłem wymawiać biblioteka, mimo że to nie jest y, słowo tak. na IKEA. Biblioteka czy... jeszcze. Właśnie. To jest chyba takim słowem, które <głos> tak. też jest nadmiernie Po bijatyka. prostu biblioteka. Tak. Y, I jeszcze jedno słowo. Nauka mówiłem. A Choć tak, to, to jest polskie bardzo słowo, częste. więc nauka tak, po tak, prostu. Tak, to jest Prawda? bardzo częste. Myślę jeszcze, zastanawiam się nad jednym takim słowem. Jest to chyba liceum i muzeum, które mm -hmm. często jest też poprawnie, ale wydaje mi się, że muzeum też po prostu mówimy. I liceum, Może a nie tak muzeum być. i liceum. Tak, właśnie. Więc są to takie też słowa pułapki. Natomiast zastanawia mnie to, czy nasza wymowa, taka społeczna, kiedy słuchasz ludzi, kiedy z nimi rozmawiasz, jakoś podoba ci się, nie podoba ci się? Wiesz co, ja na pewno staram się przymykać oko na osoby, które nie pracują zawodowo głosem, bo mam świadomość, że język przede wszystkim pełni tą najważniejszą funkcję komunikacyjną, więc wychodzę z założenia, że jeśli ja z kimś rozmawiam i nie muszę co drugie słowo pytać, słucham, proszę, mógłbyś mhm. powtórzyć, no to ta zasada jest spełniona, rozumiemy się, więc nie mam potrzeby jakiejś ingerencji czy domyślania się. Więc trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo wiadomo, czytamy dużo artykułów o tym, że żyjemy w coraz większym stresie, w pośpiechu, nie dbamy o nasz aparat mowy. Z drugiej strony powstają coraz to nowe miejsca, które służą właśnie ćwiczeniu tej wymowy. Mhm. Czyli mamy na myśli, mam tutaj na myśli różne warsztaty, różne szkolenia, różne osoby, które tworzą miejsca zarówno te fizyczne, jak i w internecie więc mam wrażenie, że z jednej strony tak, spieszymy się i ta mowa jest bardzo taka chaotyczna, niedbała, ale z drugiej strony jest coraz więcej, może, może ja patrzę też przez taką swoją perspektywę, że obserwuję osoby i takie miejsca w internecie, ale ja mam taką głęboką nadzieję, że przez takie miejsca, między innymi właśnie jak twoje też, to ta świadomość tego języka, tego wszystkiego to się poprawia, więc mm -hmm. mam nadzieję, że zmierzamy w dobrą stronę, chociaż moim zdaniem też jest coraz trudniej przez tą prędkość naszego życia. Tak, no bo kiedy pomyślimy o tym nawet, jak mówią do nas media społecznościowe, tak. TikTok w szczególności, ja czasami nie mogę się skupić, nie wiem o czym mowa, tak. bo jestem przyzwyczajony do wolniejszego tak. tempa mówienia. Jeszcze masz czasami teraz ten popularny trend montażowy, gdzie nie kończysz jeszcze jednego zdania, ale już tak. wchodzi drugie. Więc tak. masz taki misz, masz osoby starsze na przykład, które już w ogóle, moi dziadkowie na przykład yy, są tacy nowocześni, oni mm -hmm. mają TikToka, ale też właśnie jak czegoś słuchają, no to się zastanawiają, czy to już czy to jest koniec tego zdania, czy to już jest nowy film na przykład o czymś innym? A jakbyś miał tak trochę zdiagnozować, wiem, że nie jesteś. <grym> Właśnie ja się tak czuję Ale, <grym> ale gdybyś tak. miał się przyjrzeć hmm. naszej społecznej wymowie, hmm. to który problem byłby największy? Właśnie akcentowanie, hmm. pewne zbitki spółgłoskowe, jak hmm. to widzisz? Wskazałbym dwa takie elementy. Pierwsze to spłaszczanie samogłosek, mhm. bo samogłoski budują nasz język, więc bardzo często nie chce nam się otwierać wyraźnie ust a. i wydaje nam się, że dziwnie wyglądamy. No bo jak przecież możemy tak wyraźnie artykułować. Mhm. Przecież jeżeli ja to powiem tak, no to też mnie rozumiesz, ja w ogóle nie muszę wykorzystywać mhm. większej liczby mięśni, więc zjadanie samogłosek, a drugie to zjadanie, może spłaszczanie samogłosek. Czyli jakbym miał wypowiedzieć samogłoskę tak, tak poprawnie tak. Widzisz, to, nie powiedziałeś samogłoskę, a, ale czyli... uciekł jest coś, to, w dół. Tak, jest to u ciebie Aha. już wyćwiczone, że mówisz samogłoskę. A drugie to końcówki na pewno. Zwłaszcza mhm. u kobiet, ale nie ze względu na to, że kobiety inaczej to mówią, tylko mają, powiedziałam, końcówkę łam. Aha, no bo tak. powiedziałem jest jakoś tak łatwiej powiedzieć, mhm. natomiast u kobiet często powiedziałam, poszłam, widziałam, widziałam. A zobacz, a może to jest widziałam? właśnie spowodowane tym, o czym mówisz, mhm. bo zobacz, powiedziałam, to trzeba mhm. samogłoskę otworzyć Trzeba na dół. ruszyć jeszcze szczęką, Prawda? tak? Powiedziałam. A jest węższy. Tak. Tak, no, to może z możliwe. To Więc wynika. często z tymi końcówkami i, yy, i to są takie dwie główne rzeczy. Bo wydaje nam się, że my stracimy czas mówiąc powiedziałam, mm -hmm. widziałam, to zajmuje czas, tak? Mm -hmm. Możemy to skrócić i powiedzieć szybko, widziałam tamtego na przykład gościa. Mm -hmm. Więc chyba dwie takie, dwa takie elementy. Widziałam. widziałam powiedziałem. Chociaż powiedziałem, powiedziałem, powiedziałem ci. No No to, właśnie. No to też tak, tak jest. To tak. Pełne no luzu, może, ale tak. masz rację, że kiedy tak, tak mówimy między sobą, to wszystko w porządku. Mhm. Gorzej, kiedy to wychodzi do mediów różnego rodzaju. Tak. Ja też zastanawiam się nad jedną rzeczą. Język jest takim elementem doznań estetycznych. Tak. I kiedy ja słyszę dobry akcent, to czuję, że to płynie, że oczywiście, to jest częścią tak. komunikacji. Oczywiście. Ja nie mogę nie powiedzieć tego, że ja mam takie zboczenie zawodowe. Jeżeli ja z kimś <głos> rozmawiam, to ja oczywiście ja nie powiem, że na przykład ale nie akcentuję, że w ogóle nie zwracam mm -hmm. uwagi komuś publicznie, nawet bardzo rzadko prywatnie. Chyba, że w ramach treningu, na przykład z moją narzeczoną, no to wtedy tak, yy, gdzieś tam <głos> zwracamy sobie na to uwagę jak najbardziej. Ona też się zajmuje głosem. Yy, nie zajmuje się głosem, natomiast pracuje zawodowo głosem, ponieważ mhm. jest nauczycielką w szkole, A, no tak. Więc też na pewno ta praca zawodowa głosem tam jest. Mhm. Natomiast wracając, nie zwracam na pewno nikomu uwagi na to, jak mówi, ale mega doceniam gdzieś tam wewnętrznie, mhm. serduszko się cieszy, kiedy słucham. I powiem ci, że to wzbudza taki wewnętrzny, jeszcze większy respekt i szacunek, gdy rozmawiam z osobą, która na przykład używa słów, których ja nawet nie znam. Mhm. To jest takie, wzbudza to we mnie takie, kurczę, muszę zaraz po tej rozmowie wziąć telefon. Oczywiście nie przyznam się do tego, że nie znam tego słowa w Tylko tym potakuję, momencie. Muszę, mm -hmm. Przytakuję, tak, ale bardzo chętnie je sprawdzę i na pewno zapamiętam. Bo takie osoby po prostu wzbudzają we mnie jeszcze taki większy właśnie respekt, mm -hmm. szacunek. No też warto powiedzieć, że osoby, że jeżeli dbamy o swoją wymowę, o to jak mówimy, nie spieszymy się, staramy się, żeby nasz rozmówca nas zrozumiał. I jest to też forma okazania szacunku tej mm -hmm. drugiej osobie. Tak? Mówię do ciebie tak, że ty spokojnie rozumiesz mnie, co chcę mm, powiedzieć mm. i nie musisz mnie prosić o powtórzenie. A propos osób, które podziwiasz, to są mm. takie postaci, które ci bardzo imponują i myślisz na przykład, chciałbym kiedyś mówić jak... Krystyna Czubówka, na przykład. Spodziewałem się tego pytania, przyznam szczerze. Prasując dzisiaj sweter, akurat o tym pomyślałem. I uśmiechnąłem się sam do siebie, bo uświadomiłem sobie, że jest to moich dwóch imienników. I pierwszym imiennikiem jest pan Piotr Frączewski. Niesamowity głos, moim zdaniem najbardziej charakterystyczny. Nie wiem, czy najbardziej charakterystyczne, bo też dla, jednego, dla jednej osoby jest to charakterystyczne, dla, dla drugiego inny głos, natomiast no, na pewno jest to głos, który każdy zna. Więc Piotr Frączewski, jeżeli chodzi o barwę głosu, no ja swojej barwy głosu niestety nie zmienia. Natomiast jest to osoba jako cała postać sceniczna i, i aktorska na, na ekranie, którą bardzo sobie cenię, która jest takim moim wzorem i zawsze jak słyszę ten głos, to jest takie o... Nie dało się mm. tego lepiej powiedzieć. A drugi mój imiennik to pan Piotr Borowiec. Tu już bliżej do, do lektorstwa. Niestety się nie znamy, natomiast jest to moim zdaniem najlepszy w tym momencie lektor. Mam nadzieję, że inni lektorzy się nie obrażą, ale jest to kwestia oczywiście tylko moja subiektywna, mm -hmm. więc Piotr Borowiec i to w jaki sposób on czyta, interpretuje tekst, to jest coś do czego na pewno dążę i to jest taki mój wzór. Powiedziałeś, że niestety nie możesz zmienić barwy swojego głosu. Rozumiem, że nie jest ona taka, jakbyś chciał do końca. Ale moje pytanie jest takie, jakie elementy naszego głosu możemy zmieniać? Mamy na nie wpływ. Mam nadzieję, że teraz, bo pytasz mnie o taką kwestię, w której ja nie mam naukowego podparcia, to znaczy nie jestem trenerem głosu, nie uczę śpiewu, więc też nie chcę wykraczać tym, co teraz powiem poza obszar wiedzy, w jakim się obracam, ale mój stan wiedzy jest taki, że na pewno jesteśmy w stanie zapanować i wyćwiczyć swoją dykcję, mhm. swoją artykulację, czyli cały narząd mowy, to co już dostaliśmy, możemy wykształcić, więc o ile nie mamy medycznych przeciwwskazań do tego, różnych, tak możemy trenować to, w jaki sposób artykułujemy, czyli w jaki sposób głoski wydobywają się i nasz głos na zewnątrz jesteśmy w stanie w jakiejś tam skali obniżyć swój głos różnymi ćwiczeniami, natomiast z mhm. tym też trzeba uważać, ponieważ osoby, które chcą pracować jako lektorzy, ja też oczywiście do takich osób się zaliczam i zaliczałem, kiedy chciałem w ogóle zacząć pracę w tej materii, w tej dziedzinie, no to było takie sztuczne obniżanie głosu, które jest bardzo męczące, mhm. bardzo drażni tutaj nasze struny, naszą krtań i na, na dłuższą metę można sobie zaszkodzić. Różne gózki, różne problemy właśnie medyczne, przez takie mówienie, już abstrahując od tego, że nam się wydaje, że mówimy tak świetnie głęboko, a później sobie uświadamiamy, że w rzeczywistości mamy 16 lat, a ludzie, którzy mówią takim głosem najczęściej są po 40, tak, już tak. mają wyrobione głosy, wyrobione gardła, bo też nasz głos z wiekiem się też w jakimś stopniu obniżał, u niektórych bardziej, u niektórych mniej. Więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie barwę głosu zmienić. Wydaje A mi się, ty że nie może. Możemy z jakimi ćwiczeniami osiągnąć ten niższy głos? Ja wręcz przeciwnie, starałem się wyciągać ten głos do jak najbardziej naturalnego. Mm -hmm. Bo kiedy zaczynałem i bawiłem się w nagrania lektorskie, to starałem się mówić tak, właśnie nisko. Teraz <laughs> rezerwuję sobie takie rzeczy tylko do nagrań lektorskich, kiedy jestem jakimś misiem na przykład. Aha. A teraz, kiedy nagrywam, wiadomo, że ten tekst, te teksty reklamowe są czytane w inny sposób. Tam potrzebujemy jakiś Emocji. tam musi być promocja, rabaty do 20%. Tam muszą być takie elementy, bo to ma przyciągnąć uwagę. Dlatego mm -hmm. też y, nauka czytania reklam jest zupełnie czymś innym od wymowy scenicznej, czy od takiej codziennej też wymowy u logopedy na przykład, mm -hmm. bo, bo to inaczej wygląda. Natomiast ja starałem się i staram się dojść do takiej bardziej naturalności, czyli wychodzenia z tego sztucznego obniżenia głosu do takiej mowy naturalnej. I mm -hmm. ja rozumiem, że w reklamie to musi być trochę gry aktorskiej w zasadzie. Tak, dużo gry aktorskiej Dużo takiej też sprawności naszego aparatu artykulacyjnego, mm -hmm. dlatego, że zwróć uwagę na to, że reklamy są często na przykład 10-15 sekundowe i wtedy w tym czasie musisz powiedzieć bardzo dużo w krótkim czasie. Tak, a jeszcze musisz konsultuj też... się z tak, farmaceutą. Tak, ta, ta. Chociaż <laughs> te formułki czasami są przyspieszane. No właśnie. Nie dość, że, nie dość, że mm -hmm. szybko to czytasz w studiu, czasami to jest jeszcze klejone na pół na przykład, na jeden albo na dwa oddechy. Mm -hmm. to, to jest to też przyspieszane już mm -hmm. postprodukcji, no bo czas, za który płaci e, reklamodawca jest też oczywiście cenny. Mm -hmm. Na antenie zwłaszcza. Przed naszą rozmową y, powiedziałeś, użyłeś takiego słowa jak szeptanka. Tak. Czym są szeptanki? Bardzo lubię to słowo i bardzo lubię, gdy ktoś mnie pyta o to, czym jest szeptanka, bo to jest, mam, mam wrażenie, ja lubię w ogóle ludziom opowiadać różne rzeczy, więc jeżeli jest coś, o, o, o co ktoś mnie może zapytać, to ja się czuję najszczęśliwszy, kiedy mogę o tym troszeczkę zarazić nawet wręcz tym. Szeptanka, jeżeli chodzi o lektorstwo, jest to dziedzina y, związana z filmem, jest to sposób tłumaczenia widzowi tekstu, tego co dzieje się na ekranie. Mamy napisy, mamy dubbing i mamy właśnie szeptanki, mm -hmm. zwane też czasami voiceoverami. Czytanie list dialogowych w filmach, serialach, mm -hmm. y, to jest, tym jest właśnie szeptanka. I zajmują się tym y, właśnie lektorze. A dlaczego szeptanka? Sama nazwa nie wiem, skąd się wzięła. Mam takie przypuszczenia, że to jest troszkę tak, jakby lektor był taką osobą, która siedzi w naszym mieszkaniu obok i szepta nam na ucho polską wersję dialogową, żebyśmy to zrozumieli. Tak, tak. nie wiem, czy to symultaniczne się nazywa, kiedy tak, równocześnie. Tak. Mhm. tak, więc może dlatego to jest szeptanka. Często się też, za granicą no to jest, są to najczęściej po prostu voice-overy filmowe czy serialowe. Tym jest właśnie szeptanka. Jest to jedna z form tłumaczenia treści na nasz język. Masz swoją ulubioną formę pracy głosem? Nie chciałbym się nigdy zaszufladkować. Nie chciałbym być nigdy tylko lektorem właśnie szeptankowym czy reklamowym. Więc powiem... Że na pewno, jeżeli chodzi o opłacalność, mhm. to na pewno są to reklamy. W reklamach zawsze najlepiej się zarabia, bo... Krótko, na temat... Tak, wykonujesz dżingiel spod sponsorski, który trwa na przykład 8 sekund, gdzie tylko mówisz, sponsorem prognozy pogody był i tyle. A, no I, tak. to jest, I to jest koniec twojej mhm. pracy. Natomiast coś, co nie jest aż tak, zdecydowanie jest, jest rozdźwięk pomiędzy opłacalnością i czasem pracy, ale coś, co mnie niesamowicie pasjonuje, to jest właśnie nagrywanie szeptanek do filmów i do seriali. Dlatego, że tutaj możesz poczuć ten projekt bardziej. To jest moment, w którym jesteś sam w studiu nagraniowym, jeszcze nie leci ci najlepiej serial, tylko film, który ma dwie godziny. Oczywiście dobrze by było, żeby ten film był ciekawy i fajny, ale jest to, jest to coś magicznego użyję tego słowa, bo ja się wtedy czuję, jakbym był razem z tymi aktorami. To jest pełne mm -hmm. skupienie. To nie jest takie oglądanie, kiedy ty siedzisz sobie wieczorem na kanapie i możesz gdzieś wyjść, możesz się na chwilę nie skupić na scenie. Ja muszę być zawsze dokładnie w tym miejscu. Muszę mm -hmm. być skupiony tylko na tym, co dzieje się na ekranie i jeszcze właściwie to zinterpretować. I to jest coś, co bardzo mnie kręci, bardzo mnie cieszy i nie chciałbym się nigdy zaszufladkować tylko w tym, Natomiast reklamy i, i, i szeptanki to są takie dwie dziedziny, które mnie najbardziej się podobają. Dość skrajne, więc tak, skrajne, pomiędzy skrajne. nimi jest różnorodność. Spora właśnie, tak. no właśnie. Rozmawialiśmy trochę o tym, jak ćwiczyć głos i co można wyćwiczyć. I ja teraz mam taką propozycję, bo pokazujesz bardzo wiele ćwiczeń dykcyjnych na swoim Instagramie, a także w swojej książce w 80 dni dookoła języka. Jasne. Bardzo Państwu polecam 80 różnych łamańców językowych <głos> i ćwiczeń także językowych. Jasne. Może y, zaproponuję Ci, y, a właściwie poproszę Cię o to, żebyś zaproponował Jasne. naszym słuchaczom i słuchaczkom jakiś jeden Twój może ulubiony łamaniec językowy, spróbujemy się z nim zmierzyć. Co Oczywiście, pewnie. Czy mogę sięgnąć po telefon? Telefon? Jak najbardziej. Dobrze. Przyznam szczerze, że niektóre znam na pamięć, ale nie chciałbym czegoś przekręcić. <śmiech> Dzień trzynasty. Traktor w Tartak. Tak Tata w Takt ten Trakt potraktował, że Traktor w ten Tartak z Tarcicą wpakował. Tarcica z Tartaku Takt w Takt wyleciała i Tatarski Trakt Taty w Tatrach przerwała. Tak to ten Traktor ten Trakt potraktował, że w Tatrach Tatarów Tarcicą tratował rozumiem, że kiedy się zaczyna z tym przygodę, to można wolniej. Oczywiście, oczywiście. Ja w ogóle powtarzam i też zawarłem to na samym początku tych ćwiczeń, że w łamańcach językowych nie chodzi o prędkość. To oczywiście robi wrażenie, gdy oglądasz taki film w internecie albo jesteś na imprezie ze znajomymi i pokazujesz im w ogóle swoją sprawność językową i, i ludzie patrzą, jak szybko to jesteś w stanie przeczytać. Natomiast w łamańcach językowych przede wszystkim chodzi o to, żeby powolnie nauczyć się dobrze artykułować. To są zbitki, mamy to po to, na nagromadzone na przestrzeni trzech, czterech linijek, żeby jak najbardziej wykorzystać swój aparat mowy, swój język, najruchliwszy narząd artykulacyjny do tego ruchu. A ty często ćwiczysz swój głos i swoją dykcję? Bo tam we wstępie książki piszesz, tak. że... Niemal codziennie albo codziennie, jeśli dobrze pamiętam. Śmiało mogę powiedzieć, że praktycznie codziennie. Jeżeli nie jestem chory albo nie mam takiego dnia, w którym naprawdę dużo już przeczytałem, bo zdarzają się takie dni, w których przyjeżdżam do studia i czytam na przykład cztery odcinki serialu po 45 minut, bo to też warto wspomnieć, że nie zdarzyło mi się przyjechać na jeden odcinek, mm -hmm. więc, bo to po prostu jest nieopłacalne, nie ma na to czasu. Więc kiedy przyjeżdżam na przykład na godzinę 10, tam czytam do godziny 14, wracam do domu, bo też pracuję zdalnie, mam swoje studio, i na przykład jeszcze mam nagrania do dubbingu, gdzie mm -hmm. jeszcze bardziej wykorzystuję swój głos, bo jestem jakimiś postaciami z gry na przykład, mm -hmm. no to nie chcę też przeforsować, wiedząc, że następnego dnia znowu mam do nagrania jakieś reklamy, mm -hmm. więc wtedy już nie. Natomiast e, tak staram się na co dzień, ale to są w tym momencie to są rozgrzewki po 15-20 minut, często już nawet na porannym spacerze z psem gdzieś tam ruszam po prostu ustami, <głos> rozgrzewam się, na mrozie to podwójnie działa, dobre no ukrwienie. Tak, e, tak więc, więc wtedy tak. Ale śmiało mogę powiedzieć, że w zdecydowanie w większości dni w roku. Mm, to co powiesz, polecam? No jeszcze jedno ćwiczenie dykcyjne. Jak najbardziej. Harcmistrz poszedł do burmistrza. Burmistrz gościł zagarmistrza. Zagarmistrzem był starosta. Dla pocztmistrza sprawa prosta. Harcmistrz mieszkał w szeregówce. Burmistrz bliżej na starówce. Syn burmistrza wachmistrz w Stanach. Sztukmistrz szczudlarz na Bielanach. Tutaj mamy dużo... Strze. Tak. I tak. to dla mnie trudne Dużo. jest to chy na końcu, które tak, trzeba tak, dość tak. mocno też, wymówić też w, w takich tak, łamańcach. Tak, tak, tak. Rzeczywiście. Jak ty wpadasz na pomysł takiego łamańca? Bierzesz słowa i wpisujesz w internecie <laughs> trudne słowa po polsku to i jest wokół tego tworzysz historię? To jest bardzo dobre pytanie i nie skłamie mówiąc, że na każde łamaniec jest troszkę inna taktyka. Mhm. Czasami mam tak, że napiszę tylko jednego łamańca w danym dniu. Czasami mam taką wenę, że siedzę i jestem w stanie, chyba mój rekord to jest siedem łamańców językowych. Mm, sporo. Czasami mi zdarza się tak, że nie mam żadnego pomysłu, tylko mam konkretne słowa. Tak jak tutaj z tymi mistrzami. Pomyślałem, że jest dużo słów zakończonych na mistrz. Mhm. Więc wystarczy to tylko wypisać sobie je na kartce, wymyślić jakąś historyjkę dookoła tego yy, i jeszcze zrymować odpowiednio. Mhm. Czasami mam tak, na pewno pisząc te teksty korzystałem ze słownika rymów, bardzo przydatna rzecz, internetowy słownik rymów, bo to się przydaje, mhm. i ze słownika synonimów. Więc to są takie dwie na pewno przydatne rzeczy. No i oczywiście jeszcze internetowy słownik poradnie językowej PWN. E, jest to przydatna rzecz, żeby mm -hmm. się na pewno upewnić czy w dobrym znaczeniu. Szczególnie te słowa staropolskie, które się znajdują w niektórych moich łamańcach, czy są wykorzystywane w dobrych miejscach. Niektóre słowa chyba też wymyślasz, bo ja widziałem tam nazwiska, które... Tak, tak, tak. Oczywiście przez ciebie tworzone. Oczywiście. No nazwiska to jest taka materia, w której można się naprawdę pobawić, więc, więc tak, one są, one są wymyślone. Zaraz właśnie znajdę Państwo jedno z takich nazwisk. <laughs> Państwo Szczebrze... Poczekajcie, chwilkę. Państwo Szczebrze Szczykiewiczowie. Tak? Dobrze, dobrze, dobrze, tak, dobrze. Trochę jeszcze treningu przede mną, ale były jeszcze dłuższe. Może dla Ciebie weźmiemy właśnie jeden numer jakiś, od o, 1 do 80 może sobie wylosować. Tu jakieś, tu jakieś krótkie. Dobrze. To jest rymowanka z dnia 15, Pchły. To będzie trudne. Tak. Z całą siłą pchła, pchłem pchła, pchła zleciała w trzciny źdźbła, źdźbła pokryła gęsta mgła, w mgle pchła szła i była zła. No, proszę państwa, to jest wyćwiczony głos <laughs> dziennikarski. To Jest, poszło. Dobrze, że krótkie. Pięknie. Zabawa zabawą, trening treningiem, ale jak dbasz o swój głos? Masz dużo czasu? Jeszcze trochę mamy, także najwyżej przytnę, nie przejmuj śmieję się z moim znajomym, też lektorem Jakubem Rudką, że są takie dwa podejścia lektorów i osób pracujących głosem do swojego zdrowia. Pierwsi to są ludzie niezniszczalni. To są ludzie palący papierosy, wychodzący bez szalika na zimie, z mokrą głową. Nic im nie jest. Oni są wiecznie zdrowi. A drudzy są tacy, którzy właśnie zakładają szaliczek, dbają, żeby woda i lody nie były zbyt zimne, chociaż z lodami to trochę trudno, żeby nie były zimne. Ale ciepłe lody, są no, nie próbowałem, zawsze mnie to, to jakoś zbite. tak... Jakoś mnie to obrzydzało. Ja zaliczam się do tych osób, które starają się mocno dbać o swój głos, natomiast jak jednym z tych niezniszczalnych ludzi zdarza się być chorym, albo mm -hmm. mieć jakieś problemy, co gorsze na przykład z zatokami. Natomiast staram się dbać o ten głos i tak, zacznijmy od nawilżania powietrza, czyli mam higrometr, więc sprawdzam, jaka jest wilgotność. Ta wilgotność powinna się znajdować mniej więcej pomiędzy 40 a 60, ponieważ gdy mam zbyt suche powietrze, wysusza się nasza śluzówka. Gdy mamy powietrze zbyt wilgotne, jest to też siedlisko różnego rodzaju bakterii wszystkiego po prostu dobrze się to przenosi. Więc dbam o wilgotność. Oczyszczacz powietrza, ponieważ nie mam alergii, ale mam astmę. W ogóle dowiedziałem się w styczniu, że mam astmę. Więc jest to też przydatne, przydatne urządzenie, które oczyszcza moje pomieszczenie, w którym na co dzień pracuję z tych małych drobinek, które gdzieś tam latają wokół nosa i wokół naszych, przy naszych błonach śluzowych. Staram się nie pić zimnych napojów ale szybko, bo samo picie zimnych napojów nam nie szkodzi, tylko szkodzi nam zmiana temperatur. Kiedy wiadomo, że odporność na taką szybką zmianę temperatur u różnych osób jest różna, natomiast szybka zmiana tej temperatury, kiedy mamy coś ciepłego, a później od razu ładujemy sobie do gardła coś zimnego, no to po prostu osłabia, osłabia tam nasze, nasze tkanki i dostają się, jest to łatwiejsze środowisko dla drobnoustrojów, które dostają się do wnętrza naszego organizmu. Mu. Staram się nawadniać, mamy też w studiu wodę, nieodłączny tak. element osób pracujących głosem, więc zwykła woda, nie palę papierosów. Mm. I z grubsza to są takie podstawowe rzeczy, a gdzie już później wejdziemy na troszkę wyższy poziom właśnie pracy samej głosem, żeby nie obciążać tego, nie zaciskać gardła, mm -hmm. chociażby nawet czytając te reklamy, bo to też bardzo nadwyręża głos. Oczywiście osoby pracujące w dubbingu na co dzień mają już to bardzo wyćwiczone, żeby tak używać tego głosu na co dzień, żeby drugiego dnia brzmieć tak samo jak ta postać. No tak, bo to jest, właściwie to są mięśnie, tak, które można tak. wyćwiczyć tak jak na tak, siłowni, prawda? Tak, oczywiście. No i jak każdy mięsień możemy sobie też to uszkodzić. Mm -hmm bardziej w trwały sposób, albo na szczęście też odwracalny. kwasy? zakwasy? <laughs> zakwasy, <laughs> zakwasy może nie. Teraz w ogóle już jak widzę, że im, im więcej pracuję, tym ta odporność tego gardła jest coraz lepsza. Odporność w cudzysłowie, mam to na myśli po prostu to, że jestem w stanie więcej rzeczy przeczytać, więcej postaci różnych nagrać, więcej mm -hmm. reklam i nie mam zdartego tego gardła w cudzysłowie. Natomiast no, zdarzają się też choroby i trzeba po prostu ten czas przeczekać. Nie ma złotego środka na to. Wydaje mi się, że jeszcze jeden element jest tu bardzo ważny, mm. bo powiedziałeś o takim rozluźnieniu, ale też oddech. Tak. Jakoś zauważyłem, że oddechu trzeba się uczyć trochę na nowo, kiedy tak, przystępuje tak. się do pracy z głosem. Są już osoby, które prowadzą specjalne warsztaty, specjalne kursy, na których uczysz się prawidłowego oddechu. No bo zwróćmy uwagę na to, że oddech jest taką rzeczą, której nie nauczymy się w szkole. Nie ma zajęć z oddechu. Nie mamy na WF-ie, słuchajcie. Mm -hmm. No może jest jakaś yoga, na przykład, gdzie tam musimy wziąć głęboki wdech, chociaż też słyszałem ostatnio, że zbyt głębokie wdechy i wydechy też nie są mm -hmm. dobre dla naszego organizmu, bo coś tam nie powiem ci dokładnie, mm -hmm. ale nie. Nie, ma, nie, nie uczymy się tego na etapie żadnej szkoły, żadnych studiów, dopiero jeżeli pójdziemy może nie wiem, na wydział aktorski, mhm. może na specjalne kursy z własnej inicjatywy, tam nauczą nas jak oddychać, a to gospodarowanie tym powietrzem, szczególnie gdy pracujemy głosem, gdy mamy dużo zdań do powiedzenia, dużo wyrazów w jednym, w krótkim czasie, jest bardzo ważne gospodarowanie właśnie tym oddechem, szczególnie gdy się ma astmę, bo tego oddechu też możesz mieć mniej. No tak, tak. No tak. Jest jeszcze jedno takie sformułowanie, zastanawiam się jak bardzo trafne oddychać, mówić, śpiewać z przepony. Tak, to jest, to jest bardzo ciekawy, to jest ciekawa materia, jeżeli chodzi o przeponę, bo jest to mięsień, na który nie mamy wpływu. Mamy wpływ pośredni, natomiast nie jesteśmy w stanie sobie nagle tam zacisnąć. Bo on się znajduje zaraz pod żebrami, prawda? Tak, Oddziela tak, tak klatkę to, jest taka, piersiową. to jest taka płachta, możemy, mm -hmm. można, można tak powiedzieć. E, I to jest mięsień, na który nie mamy wpływu. Nie możemy sobie stanąć przed lustrem i nagle teraz ćwiczymy przeponę, na przykład zaciskamy, <laughs> więc są jakieś ćwiczenia pośrednie. Mm -hmm. Na przykład że kładziesz się na ziemi, y, kładziesz sobie... Y, kładziesz Kładzisz się na plecach, kładzisz sobie dłoń na brzuchu, starasz się jednocześnie naciskać dłonią delikatnie na brzuch i wypychać powietrze samym, samym, samym mm -hmm. brzuchem. Tutaj trenerzy oddechowi pewnie dokładniej to, to mm -hmm. przedstawią, są na pewno, jest dużo takich materiałów. To też sobie bardzo cenię, że. Na szczęście żyjemy już w takich czasach, że w momencie, w którym chcę wykonać jakieś ćwiczenie, o którym gdzieś przeczytałem w książce, mogę sobie znaleźć... Na pewno jest taka osoba w internecie, tak. która mi dokładnie o tym pokaże i specjalizuje się wręcz w ćwiczeniu na przykład przepony. Więc to jest właśnie piękne w pracy głosem, że na ten głos bardzo dużo czynników się składa gdzie pozornie wydaje się, że osoby pracujące głosem, ten speaker czy dziennikarz radiowy to jest tylko ta osoba, która tutaj przychodzi, kładzie sobie kubek i ona hmm. tylko mówi. A gdy wchodzisz w ten świat, to uzmysławiasz sobie, że jest cały proces artykulacji, cała wiedza odnośnie do emisji głosu, oddech. Nawet to którą nogą wstajesz, jaki to jest nastrój, bo to mm -hmm. też wpływa na to, kiedy pracujesz głosem i kiedy ludzie, którzy cię słuchają w radiu, czy słuchają audiobooka, czy książki z twoim wykonaniem, oni nie mogą słyszeć twojego prawdziwego nastroju, jaki ty masz w danym dniu. Więc składa się też na to cały też, cała też materia psychologiczna, mm -hmm. na, na to, jak brzmimy i co dajemy ludziom właśnie przez to urządzenie. Ja mam jedno takie doświadczenie z nagrywaniem audiobooka i powiem ci, że szybko zorientowałem się, że w zasadzie to jest taka praca, która jest mindfulnessowa. Tak. <laughs> znaczy tak. oddech, spokojny rytm, czytanie tej książki, zagłębianie się w historię, ale właśnie jakiś element także kontroli nad sobą, żeby tak. no, oddać to w taki sposób, tak. jaki powinno to I być. jeszcze oddane. masz taką świadomość, że jesteś tylko ty. Jak masz mhm. film, który oglądają widzowie, jeżeli to nie jest film jednego aktora... Pozdrawiam twórców filmu Pogrzebany, wszystko pod ziemią w trumnie <laughs> przez dwie godziny. Nie oglądałem, ale zachęcam. Polecam ci, dwie godziny, gość cały czas leży w trumnie, nic hmm. się nie dzieje. To tu widz faktycznie może ocenić grę tego jednego aktora, bo on odpowiada hmm. za film. Ale generalnie, jeżeli mam, też generalnie, przepraszam, nie lubię słowa wtrącać <laughs> słowa generalnie, y jeżeli oglądamy filmy, to jest bardzo dużo aktorów, więc jeżeli jakiś jeden aktor nie podoła, to drugi to dociągnie i mhm. jest jeszcze cała fabuła, muzyka i wszystkie inne warstwy. Natomiast kiedy nagrywałeś właśnie audiobooka, masz taką świadomość, że osoba, która będzie tego słuchać, będzie słuchać tylko ciebie. Mhm. I to tylko od ciebie, od twojego dnia, od twoich umiejętności, od twojego warsztatu, od, twojego, od twojej umiejętności poczucia jakby tego świata zależy to, jak ten świat wyrysuje się w głowie tej drugiej osoby. Mhm. Więc audiobooki i w ogóle praca głosem, bo też zwróćmy uwagę na to, że jeżeli mamy radio, to też nie widzimy tych osób. Więc tylko ten speaker radiowy, ten dziennikarz jest osobą, która, mm -hmm. którą słyszymy i która przekazuje nam te wieści. A propos audiobooków, to przypomina mi się taka anegdota z Joanną Koroniewską, która czytała 50 twarzy Greja. Nie wiem, czy <grym> znasz tę anegdotę. Nie. Nagrywała to i w pewnym momencie czyta jakąś scenę <grym> seksu, jak mi się wydaje, bo tam akurat trudno na taką nie trafić. To były to było jakieś inne sceny? To? No właśnie. <grym> prawdopodobnie. Nie czytałem, <grym> ale... No, by nie były. W mhm. każdym razie Joanna Koroniewska w którymś momencie czyta, czyta, czyta i mówi coś w rodzaju zaraz się pożygam. I to nie zostało wycięte. Prawdopodobnie przez przypadek. A i jest to była jej Tak, w ja, oficjalnej formie słyszałem. audiobooka. Nawet mam go na swoim komputerze i zastanawiam to, się... To to viral. Przed, no. Przepiękne. Zastanawiam się, czy ty miałeś takie wpadki. Może nie już upublicznione, ale w studiu, które które właśnie Piękno. tak wyglądały. Ale zastanawiam się, ile osób słuchając później tego audiobooka doszło do tego, że faktycznie <laughs> to było... <laughs> Nie, nie miałem takiej sytuacji, natomiast y, słyszałem o, o takich wpadkach, to bardziej są wpadki realizatorskie, bo kiedy nagrywasz film albo serial, to kontaktujesz się pomiędzy z realizatorem, który tak mhm. jak tutaj siedzi za szybą. Y, I jeżeli jest jakaś scena, którą pomijamy, na przykład y, scena pościgów, w której nic się nie dzieje, y, to mamy time kody na liście dialogowej i mhm. potem lektor, żeby nie tracić czasu, lektor i realizator widzi czas, do którego się przewijamy w danej scenie. I lektor nie wychodzi albo nie odsuwa się od mikrofonu, mówiąc, że 12-17 na przykład, czyli 12 minuta, 17 mm -hmm. sekunda, tylko mówi to do tego samego mikrofonu, bo realizator słyszy z tego samego źródła. I nie zdarzyło się to mi, natomiast raz, że słyszałem na jednej z platform streamingowych faktycznie, że nie zostało to wycięte, a <śmiech> dwa, że z opowieści innych lektorów gdzieś tam w rozmowach podcastowych, było faktycznie taka sytuacja, gdzie najpierw lektor przeczytał, że idę po ciebie. 1110. 10 I wiesz, i tylko ja, i tylko lektorzy, mm -hmm. którzy czytają, wiedzą o, co, o chodzi. co chodzi, a osoby, które to oglądają się zastanawiają, czy nie wiem, czy gdzieś tekst czasami był, wiesz, Aha. na ścianie jest napisane mm -hmm. na przykład, że lektor to czyta, ale to jest bardziej taka wpadka realizatorska. Mm -hmm. Na szczęście mi się takiego, taka wpadka nie zdarzyła, natomiast wiesz, no wszystko przede mną mam nadzieję. No tak, <laughs> no tak. I te dobre i złe rzeczy. Życzę ci jak najwięcej tych dobrych, oczywiście, chociaż czasami warto też się z tego się. tym bardziej, że Lekcje można pokory. to zmontować, prawda? Tak, to, tak. Jest to się wytnia, chyba się że na żywo. No właśnie, wtedy jest trochę gorzej. Moim gościem był Piotr Tarsa, lektor radiowy, telewizyjny i filmowy, a także popularyzator wiedzy o poprawnej wymowie. Znajdą go Państwo na Instagramie, konto film z lektorem, a także autor książki. Książki w 80 dni dookoła języka, którą to książkę serdecznie Państwu polecam. Warto ćwiczyć swoją wymowę, dykcję, bo to naprawdę przynosi wiele korzyści. Bardzo dziękuję Ci Piotrze za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Słowie. To była powtórka programu Nic straconego Program Program Trzeci Polskiego Radia. wojska, co najmniej tysiąc. Wiosek i miast jest w życiu człowiek. Co najmniej raz ludzie zejście z drogi Dostaniesz odwójka list Ja wiem kto w życiu myśli Nie pisze nic To bardzo kocha pisze Zostanie go może dziś. Luźwiat podczas Tu się medytacje wiejskiego listu, Program Trzeci Polskiego Radia Wracam do rodzinnych stron Zapisał je już ktoś W szafie ciemny kąt I sterta pustych miejsc Pamiętam nasz każdy krok Gdy cieszył nawet że nie znosisz już tamtego mnie In our time Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pewien zwykły ktoś czuł na twarzy bradu. Czuję, słuchaj zawsze głosu serca. Hey. Kiedy byłem, kiedy byłem dużym chłopcem. Hey. Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie, że głosem serca się nie kieruj. Tylko forsa ważna w życiu. to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Hey.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 To program Trzeci Polskiego Radia Piotr i Kłaniam się.